siatki. Ona wali kokainę całą noc. Ona wali kokainę całą noc. Czuję moc, chcę się oddać. Drygi na kostkach jest boska. Taka ciekawostka. Ona Pasuje mi rozmiar i to nie jakaś bracha Co ją zjada już korozja Chcę mnie poznać, dziś ciśnie sms'em i gdzie dobra jest, kurwa spoko Becel, dobra lecę tam, gdzie kraina Rozpusty i kresek Nowa znajomość jest nowym interesem Bałagane z na salonach Nie jestem z tych, co za pięć dych Będą milczeli w telefonach Wszystko to co mam to ten gust muzyczny Gust czardowy, jeśli chcesz Szukaj tu wytyczny ós musnecz ten czodowwaj Wjeżdżam na libac, nie wiem, że nie zakończy się przed świtem walimy na Hejnał, a ktoś tu sypie dychę I kurwa nie przyjeżdżaj, bo przedłużę mi się weekend I chyba muszę przecać, bo mam nie równo pod sufitem Ta dupa jest niedostępna Nawet jak jej posypie, syp pójdzie do pęca Bo się sanuje, dzisiaj nie piszę, że potrzebuję strafa Co go jutro pogonię, mam jak diabła A co myślałaś, że aureole twoją stronę i Nie podoba się koleżankom, zchowaj ten apariat bo jesteście złą aparatką, a jutro Będziesz pisać, no ja ze swoim armando A żaden stancą bycie nie zdją, Nawet kurwa mać za darmo ha, Nie będę robił podsumowania, Ale od godziny pierdolisz o tym samym od nowa Zazówki na tarczy już mówią, że gramy w patole A ja mam wyjebane tyle, ci kładę na koniec Ona wali kokainę całą noc Całą A noc. później ty gatki gadki Czasami ona to na serio ma już coś. Leczność kości kręcą małolatki Czasami że waliła dużo w Ale nie czuję satysfakcji. Bo waliliśmy dzisiaj całą noc, całą noc Jeszcze jeszcze jak domny po grubej libacji Walisz śledziem twój sarka, słychać, że Lubisz oglądać dużo chausa tego doktora Ja pamiętam jak to było wczoraj Do wszystkiego była skora Dziś nie robisz niczego bez ta, w Samary ci strasznie kurczy łeb zrywy, nie? Weź się odmówić. Cześć.